W żłobie leży, któż pobieży, kolędować małemu Jezusowi, Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy A tak tego maleńkiego nie wszyscy zobaczymy Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony Więc go dziś ucieszymy jak ubogo narodzony, płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Naprzód przód niechaj wszędzie, zabrzmi świat w wesołości, że posłuchany nam jest dany Emanu. Jego wtedy przywitachajna jest aniołami, zaśpiewaj najmy pała na wysokości. Jego wtedy przywitachaj, na jest aniołami, zaśpiewaj najmych pała na wysokości.